Nie, to skrolać na kręcie z trwami, tak tak dziwnie się, się w pani nie myśli. Tak. Obyście musiał mi powiedzieć, że zrobiłem coś na i inaczej niż kiedyś. Jest między nami, obyście musiał mnie grać, a ciebie zranić. I niech budza nam zdrowie, byśmy dalej tu stali. Mogli cieszyć się i palić. Cieszy nie znać możliwości, nie użyć skanik ja Być z tego sierwa, chociaż jest perwa Ciągnij na rezerwach, nasze życie to teatr Innym trudniej się jest pozbierać, ile można nerwy ścierać I wciąż się przedzierać, o ryzyko się ocierać Być z tym, a nie zwiedzać, wypierdarać cienia, do cierpienia Tak to widzę, za nikogo się nie wstydzę Tymi tym tu spalam blanta, wierzę, że ta znajomość jest więcej warta niż samo atak, następny przykry, fakt. Dopiero po śmierci i będziesz nawet Teraz doceń to co masz, a diabeł śmieje Cię w twarz Istnieje też na masz mi czas A więc noga na gaz i przy Ciebie patrz Noga na gaz i przy Ciebie patrz, patrz. Nie nie nie patrz. Szczęścia, i nie Więc wnikam w ten moment, bo powoli umyka Ja powtórzę, mężę daleko, znaczy, że nie stykam mi I póki stoję, to nie skończę w gry Mam coś w zarażu, wiem, że masz i Ty Więc pokaż, że Twe fragienia nie są na nic Są toczony frajerami, cieszy mnie, że wierzą w nas Ci co są z nami, ile jeszcze jest wroga pary dami No ile? Royalnym jest niż wobec mnie i masz mnie przywilej Nie w że nie no czamy, co jak nie mać w dupę, że jebany człowiek, ale siebie winie Tylko zastanawiam się, czemu stałem tyłem Coraz w i tego jednak chcę się być bystry Omijam mocne pyski, ufam bliskich mnie uniknione Żałuję tego, jaki to był wcześniej A to było dla mnie złe, gdy wieś, ja dalej większe Zmorwienie jest bez sensu, nie potrafię w pani wyjrzeć Bierą siebie w otoczenie i wtoczona wszystkim w życie lepsze, dziecie życie lepsze Stabilność na wyższe, coraz priorytetem większe Ty słysząc te słowa, ja pisząc, nie staję się mądrzejszy To najwyżej ja w tym zafałpie o tu przecież chodzi, żeby miał się z czego cieszyć. ciesić Kolejną oczywistość, jeszcze raz wylet na zeszydź. Jeszcze raz to się liczy. że nie muszę kurwa śpieszyć Mam czas na to, by policzyć wszystkie grzechy Mam czas na to, by przypomnieć sobie z czego były dechy takie...